A co, zacznijmy jeszcze raz, żeby było tak ten, to było takie sztuczne, okay? to, się, to się wytnie. Dę. Moi drodzy, witam was w podcaście, jestem po Polopirynie, nazywam się Grzegorz i jestem gikiem. Jesteś gikiem z zawodu. Jestem gikiem z zawodu, a nie, weż, sprzedaję telefon, nie, nie, to się nie będę przyznawał, nawet w ogóle sobie robię w rzeczywistości, bo to jest hała. Moi drodzy, w każdym bądź razie chwała wam za to, że słuchacie... Tego, co mam do powiedzenia. Wielka um, chwała. Dokładnie, właśnie słyszeliście tą drugą moją połówkę, tą lepszą, jak słyszałem. Przy... Z całą pewnością tą przystojniejszą. Chociaż ja mam dziewczynę on nie, chociaż nie wiem. Chociaż nie masz teraz dziewczynę, bo ja nie nadążę. No, no niestety nie było mi dane. A, no widzisz, w takim, razie, w takim razie tu ja jestem ten wyrywasz lasek, a nie ty, ale spoko. Ty je zmieniasz jak skarpetki, a ja po prostu je rzadko piorę. Ymm, ale nie, nie, tej no drodzy, tak naprawdę to po prostu... No witamy was, Geek Show, znacie nas może z... Geek code, geek code. A, geek Kurwa, dobra, to się wytnie. upgrade Try again. Więc witamy Was w nie The Geek Code. Geek Code, tak. I bez tego W, ta nazwa jest taka czystsza. I to wzorowaliśmy się na Facebooku, moi drodzy, więc yy, mierzymy wysoko. No to a a ja, o czym ja, będzie? Musi się wciąć, bo naprawdę poświęciliśmy nad wymyśleniem nazwy mnóstwo godzin, i to były długie tak. dyskusje, jak mamy się nazywać, o czym to ma wszystko być. Cała godzina dubania w nosie Co? i. Widzicie, prowadząc Geek Code, zawsze stawialiśmy na spontan. Przygotowywać się do podcastu? Po co? Przecież mówimy o technice, o filmach, muzyce. Quentin Tarantino, Silverson Pickups, Atomic Tom. Przecież my tym żyjemy, my tym oddychamy. Po co się do tego przygotowywać? I tak, nie no. wiem, i teraz w sobie myślicie, no dobra, ale a mnie to interesuje, b, to już wszystko było. I ja wam teraz odpowiem, macie rację, macie rację, nie musicie nas słuchać. Dziękuję. Chociaż z drugiej strony wątpię, że, że, że słuchaliście takich pojebów jak nas, więc jak chcecie się tak wiecie zlasować, to ten, to... to... Dobrze trafiliście. O, o taki mój pierwszy temat tego tygodnia. Nienawidzę informatyków. Bo tak masz nie do końca. Na no, ogół tych, których znam są fajni. Dużo przeklinają. Nie wiem czemu. Znasz dużo, takie pytanie. znasz dużo informatyków? Wielu informatyków? Bo no, no, a ja wiesz, paru znam. Pytanie pierwsze, czemu tak dużo przeklinają? Pytanie drugie, czemu nie lubią maków? Mm. Nie spotkałem jeszcze informatyka, który powiedział mmm, zajebistym kluczem z Maca, zajebiście masz iPhone. Ja znam, ja znam paru takich informatyków, którzy lubią Maki, ale generalnie w swoim środowisku raczej są uważani za pedziów. A zauważyłeś na przykład taką prawidłowość, że informatycy z firm, właśnie takich dużych firm, w, ty, w jakiej ty pracujesz, nie lubią swojej roboty. Czyli chcemy powiedzieć o muzyce i o tym, skąd wzięło się nasze intro, które tutaj, którym się chyba Grzesiek w tym momencie bał. Easy to Więc to moi radny. drodzy, mowa o takiej muzyce, takiej bardzo nie, wiem, to jest indie? To, to, co ty puściłeś, to jest akurat y, no. muzyka elektroniczna. S achu. Nie, no tak, tak, tak. To wychodzi mi wiesz, o to, że na ogół te zespoły zaczynały gdzieś tam, prawda, grały w jakichś małych, ciemnych klubach, tak dalej, prawda. I teraz tam nie wybiły się, powiedzmy, gdzieś, prawda, bo tak. na YouTubie było dużo odsłon y, pewnego filmiku, na przykład Take Me Out. Nie wiem, czy widzieliście. Na pewno widzieliście, tylko nie kojarzycie nazwy. Zespół Atomic Tom. Którego um... nazwy pewnie też nie kojarzycie. Dokładnie. Ale... ale chodzi o kolesi, którzy siedzą w nowojorskim metrze i e, grają swój kawałek na iPhone'ach. Ja nie potrafię grać na normalnej gitarze, już nie mówiąc o gitarze na iPhone, ale robi, robi to wrażenie. I, i co, co jest najciekawsze z tego wszystkiego tak naprawdę, to to, że nie tylko zespoły tego typu jak właśnie Atomic Tom, czyli takie totalne indie, ale też poważni muzycy wykorzystują coraz bardziej niestandardowe instrumenty w postaci tak naprawdę... O, aż mi się, że tak powiem, cofnęło. E, świetnym, świetnym przykładem jest e, Trent Reznor. Świetnym przykładem są muzycy z zespołu Gorillaz. Gorillaz ostatnio e, ogłosili, że całą płytę e, wyprodukowali na iPadach. Co jest e, no, moim co, zdaniem całkiem sporym osiągnięciem i wyczynem, aczkolwiek no, nie jest niewykonalne. tak? I e, e, Na przykład moje, moje takie pytanie do ciebie jest... E, Mm, następujące. Ty odbierasz mm -hmm. tego typu jako słuchacz. Tak, tak, słucham. Proszę, tak dwa razy pierogi na wiąz. No, więc moje no. pytanie. Aha, nie słuchałeś pytania? Dobra. Jak ci się podoba takie podejście do muzyki? Ja, jak ci się co powiem, to, Wiesz co? Jest zajebiste, naprawdę. O, oczywiście za każdym razem, jak widzę taki zespół lub wykonanie jakiegoś kawałka, e, oczywiście od ucha do ucha banan, Ostatnio też jakieś skośno-okie, jak to się nazywa, Yori and Ibend. Mhm. Zrobili jakiś cover, jakiegoś kawałka bijące bodajże. I też wszyscy oczywiście na iPadach, na iPhone'ach, do, do tego dziewczyna, która ma zajebisty głos. Myślałem, że powiesz, że ma zajebiste cycki stary. <laughs> Nie, zajebiste cycki to miała ta, ta gwiazda porno, która grała w Piranie 3D. Aha, bo wiesz, no. wiesz co się liczy, albo Nie. cycki, albo fajna z charakteru. No to, to oczywiście to drugie to jest jedno wielkie kłamstwo, więc to zostaje to, to tylko to. opcja pierwsza. <grym> a, a, a ściągałeś sobie, bo to? jesteś szczęśliwym posiadaczem telefonu, z którego się nie da korzystać, czyli iPhone'a Tak, tak bo Bluetooth e... jest pasywny, to jest do dupy. Ja nie mogę wysłać zdjęć normalnie moich kotów. E... <grym i <grym i no, dokładnie. No, eee, mam takie pytanie. Są te e, aplikacje różne tam do gry e, e, na iPhone'ie, tak? Albo no, na no, iPadzie no. typu tam e, s, Smule coś tam, e, Fiddle. Widziałeś ten Fiddle, taki, co się niby gra na skrzypcach. Mm -hmm, widziałeś Korzystałeś kiedyś z czegoś takiego, bo ja ci się przyzna... O, właśnie, widzę, że już coś robisz że korzystałem jedynie z perkusji na iPhone'ie i jest to zajebista sprawa i polecam ją każdemu. A korzystałem korzystałeś z czegoś no, Ale pamiętasz, jak pierwszy raz byłem u ciebie na miejscu w Warszawie też miałem przy sobie iPhone'a i miałem jakąś właśnie aplikację, jeżeli chodzi o, o, o jakieś właśnie bębenki. Na mi, się na te... za, mi zapadły Twoje w pamięć tylko chomiki. No, nasz komiki to swoją drogą też miałem na telefonie, ale miałem też aplikację, która właśnie symulowała perkusję. Twoja pierwsza myśl, jako oczywiście, prawda, muzyka tutaj w tym dło naszym, to podpiąć telefon pod i dawać, no, nie? no i, no wiesz, to się wydaje takie no, naturalne, że jest to w tym momencie przy takiej muzyce elektronicznej, ale nie tylko, no po prostu kolejny instrument. No nie, Boże, muzycy na ogół są kreatywnymi osobami, no i właśnie powstają takie, a nie inne. Do, do, fajne dokładnie. No ja, ja muszę Wam powiedzieć, że y, jakość y, próbek dźwiękowych, czyli tych sampli, które są użyte do, do, do tworzenia tych aplikacji, jest y, zdumiewająco wysoka. Y, sam posiadam aplikację DJ Drummer i naprawdę y, sample są zajebiste. No nie ma co tu, że tak powiem, za bardzo się nad tym tematem rozwodzić. No brzmi to naprawdę zawodowo, masz do wyboru ileś tamtych modeli perkusji, perkusje techno, perkusje kurde cool Drum and Bass, perkusje lata 80., live, jakieś tam inne, metalową z podwójną stopą i, i tego typu bajery. I naprawdę można się tym pobawić, jest to, jest to fajny gadżet. Dlatego ja na przykład nie dziwię się, że... że muzycy tacy jak frontman Gorillaz, tak, czy, czy całe Gorillas decydują się na, na tworzenie muzyki na tych urządzeniach, bo jest to zupełnie nowe doświadczenie. tak? No. To tak jak, nie wiem, skorzystaniem z, z jakichś aplikacji do rysowania tak? na telefonach. Tak no, poczekaj, wydaje? teraz tak, ja patrzę na taką cyfronę, jest dosyć długa, więc przeczytam ją po kolei. 4042039 to jest liczba osłon, jaka jest przywała na tym kawałku Take Me Out, Atomic Toma. No, no zajebisty sposób na takie no, promowanie swojego pracownicja zespołu czy na powiedzmy swojego singla w sieci. No to się na ogół nie zdarza, prawda, że widzisz właśnie na YouTubie film, gdzie garstka kolesi używa iPhone'a jako mikrofonu, jako basu, jako gitary elektrycznej prawda, i do tego jeszcze jako perkusji jadą sobie tam metrem, prawda i sobie śpiewają tak od no, spontanie, no przecież to jest takie zajebisty viral, że dokładnie no, dokładnie to, dokładnie, no, to ląduje bo... wszędzie, wiesz, każdy to linkuje no i to jest sposób, żeby w tym momencie nam zrobić właśnie rozgłos i, i pewnie też później przez jakiś, nie wiem, kontrakt, no bo z tego co wiem, to mają chyba teraz nawet swój jakieś, jakieś, jakieś LP na, na iTunesie do ściągnięcia bodajże, więc... LP? No. Eee, no o, nich, o, nich, o nich było bardzo głośno w tym momencie, kiedy oni wypuścili ten filmik, tak, bo, bo chyba była taka sytuacja, że na tych wszystkich właśnie aplowych i, i technologicznych blogach się pojawiał link do, do tego ich filmiku, ro, zrobili furorę, tak? Co, co jakiś czas się pojawiają e, osoby, które właśnie wykorzystują e, nowe gadżety technologiczne do, do, do, do różnego tego typu przedsięwzięć. Ja czekam szczerze mówiąc na to, aż ktoś wykorzysta telefon z Androidem do tego typu akcji i jakoś się doczekać nie mogę. Nie, nie. Właśnie, no może, bo, bo my jesteśmy, że tak powiem, trochę zboczeni na punkcie jabłek. Nie? Może wy, drodzy słuchacze, znacie jakąś aplikację muzyczną na Androida, którą możecie nam polecić, a może nie znacie to kończąc ten odcinek, 32 minuty nagrania pewnie Skłucimy wyjdzie 25. do 25. Tak, albo do 10 albo do 5. Trochę, trochę grzesiek przyspieszy, doda muzyki 5 minut i wyjdzie sześć. Z tego wszystkiego. Będziemy Was chyba zapraszać na kolejny odcinek, bo widzę, że jest naprawdę zabawnie, więc raczej przynajmniej z pół roku ponagrywamy. Bo po mi się znudziłem. To taki wiesz, no, potraktujmy to jako taki odcinek testowy, moi drodzy. No. Tak, to jest nasz odcinek testowy, prawda, tutaj mankamenty techniczne, wszystko trzeba było obczaić. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, bądź, bądźcie wyrozumiali. Wy Jesteśmy, że tak powiem, podcastowymi dziewicami. A co ty tymi dziewicami dzisiaj. A tak mi się kojarzy, wiesz, bo zostałem z powrotem dziewicą. Tak, to zaszyłeś się. Tak. mnie <maring noises> teraz w takie usługi oferują. Podszyłem Podrzy sobie adultsに. worek. <laughs> Dobra, okej, okay. ja się nazywam Maciek, bo z drugiej strony z Wrocławia był z nami. Mam nadzieję, że mój pierwszy precenta tego nie usłyszał, Grzegorz Wilszek. O, z nazwiskiem, to ja też powiem. Szamowski, Maciej. Za, zamieszkały w Warszawie na ulicy. Na ulicy z mi wora. E, e, a my razem od dziś nazywamy się Geek Code, nie The Geek Show, ani nie The Geek Code, tylko Geek Code. E, no i jesteśmy no, podcastem. Tak, wiecie, jeżeli chcecie, to ktoś z was może założyć The Geek Code. No, nie? Tak może. No. Możecie, a my was no. wtedy pozwiemy. Mamy naprawdę zajebistych prawników. Eee, tak, będziemy na Facebooku i na Twitterze już założyłem konta, więc możecie nas. Tam... Między, między, międzyczasie tak, w międzyczasie zakładałem konta, więc możecie nas poszukać na Twitterze i na Facebooku, e, śledzić nas e, albo obserwować nas po, poprzez RSS-a. Co i chyba będziemy się w przyszłym tygodniu słyszeć, bo coś. Tak, czuję, tak, moi że... drodzy, tutaj naprawdę ja wiem, że teraz to się wydaje, że tak nie, no, ale jak to? Przecież tylko kilka minut nagrania, a tutaj teraz tak się rozwodzą, tak dalej, no moi drodzy, naprawdę wyciąłem mnóstwo rzeczy, bo to był taki testowy odcinek, wiecie? A? Mnóstwo ten... rzeczy wycią no. <laughs> Jezu, wyciągnie, wyciągnie, kurwa, wyciągnie. Okay.